Podcast filmowy to moje przemyślenia na temat filmów. Komedie, dramaty i horrory to mój chleb powszedni. Oczekujcie nowych odcinków każdy piątek o godzinie 22.00. Witam w trzecim odcinku podcastu filmowego. Dziś na warsztat wezmę Take Shelter z roku 2011. Jako, że wychowałem się na tanich dramatach serwowanych przez telewizję publiczną na przełomie tysiącleci, to po latach nadal lubię obejrzeć sobie cikliwą historyjkę o zaginionym dziecku czy innej matce narkomance. Ale dzisiaj nie o tym, bo Take Shelter nie jest tanim dramatem, a jednym z najlepszych filmów roku 2011. Otrzymał aż 19 nominacji do różnych nagród, a zdobył 7, w tym 4 na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. W Polsce nie doczekał się jednak dystrybucji, ale jeżeli wy chcecie go obejrzeć, to dla chcącego nic trudnego, prawda? to That's good. Michael Shannon gra tu człowieka z problemami. Ma piękną, kochającą żonę, córeczkę, która bardzo go kocha, która nie mówi, nie słyszy oraz dobrą pracę. Wszyscy uważają go za dobrego człowieka, no ale take shelter to dramat, więc musiał się coś spieprzyć i minuty na minutę pieprzy się coraz bardziej. Kartis zaczyna przejawiać dość dziwne zachowania i dręczą go koszmary, które są czymś więcej niż tylko koszmarami. Zaczyna budować tytułowy schron, gdyż jest święcie przekonany, że zbliża się potężna burza z tornadem. I'm thinking about cleaning up that storm shelter out back. I, I know, I'm sorry. I had to run here. Going to build out the in here. I can use some help. What the hell you want to do that for? This needs to be done. Na początku muszę stanowczo zaznaczyć i ostrzec was, że nie, nie podchodźcie do tego filmu z nastawieniem, że otrzymacie film katastroficzny. A już na pewno nie oczekujcie od reżysera, że będzie drugim Ronaldem Emerichem, który choć ma do dyspozycji ogromne budżety na swoje filmy, to serwuje swoim odbiorcom gówniane, no szczerze mówiąc historyjki naszpikowane efektami specjalnymi. Z Jeffem Nicholsem reżyserem Take Shelter jest dokładnie odwrotnie. Nie dysponuje on... Ogromnym budżetem i szczerze mówiąc nie wiem jakim cudem udało mu się stworzyć ten film za 5 milionów dolarów, ale scenariusz, który sam napisał przerósł moje najśmielsze oczekiwania. Pierwsze co rzuca się w oczy to niesamowicie niepokojąca atmosfera odczuwalna już w zwiastunie. Cała historia opowiadana jest w grabny sposób, który utrzymuje widza w fotelu i muszę przyznać, że jest to jeden z niewielu filmów, na którym wysiedziałem bez... Choćby jednego wyjścia do toalety, czy zastopowania filmu, żeby sprawdzić Facebooka. Motyw muzyczny również zasługuje na ogromne uznanie, podobnie jak niesamowite zdjęcia. Akcja toczy się na jakiejś zapyziałej wsi w Stanach Zjednoczonych i krajobrazy pokazywane na ekranie niezwykle mnie urzekły. Aktorstwo wypadło równie rewelacyjnie i autentycznie, a Michael Shannon nastały już... Utwierdził mnie w przekonaniu, że zasługuje na poświęcenie mu troszkę więcej uwagi. Po obejrzeniu tego filmu rozpętała się w mojej miejscowości burza, co było dość dziwnym doświadczeniem, zważywszy na to, że zważywszy, o czym jest ten film. Jak wspomniałem, film ma niepowtarzalny klimat, więc należy zadbać o warunki, w jakich się go ogląda. Czy ktoś jest to film zdecydowanie nie dla każdego, ale każdemu będę go polecał. Jak już wspomniałem, film ten uważam za jedną z najlepszych produkcji roku 2011. Jeszcze długo po napisach końcowych gapiłem się na ekran, a to akurat bardzo lubię i cenię u reżyserów, którzy potrafią to u mnie wywołać.